No tam z reguły, znaczy tam były wydanie pokazane, tak. To pod tym względem jest dobre, na pewno. Ja sprawdzałem tam angielskie rzeczy. Tak, no i wyświetlałem się tam tylko francuskie wydawnictwo, polskie i chyba jeszcze Tajwan. Więc hmm. dlatego byłem zdziwiony, skąd on na to wpadł. On Skoro nie ma tego po angielsku. Znalazło Tokyo Toybox, tak? No tak. więc... Yy... Najprawdopodobniejszą opcją jest kwestia nawiązania kontaktu z jakimś wydawcą i przejrzenie jego portfolio i tego co, co Studio JG jest w stanie w tym momencie wydać. I Sam Tokyo Toy Box po pierwsze ma ciekawą tematykę, po drugie w tamtym momencie poza właściwie wydawnictwem Hanami nie było za bardzo mang z gatunku slice of life, albo było ich na pewno mało. Myślę, że sama licencja też nie była droga, była czymś, z czym można było zaryzykować. I myślę, że to są jakby te rzeczy, którym się e, kierowali. Nawet niekoniecznie... E, zresztą myślę, że no kurczę, umówmy się, to jest jednak wydawnictwo mangowe, tak? Oni musieli być przygotowani na to, że e, będą czytać japońskie tytuły, więc jeżeli ktoś od nich... E, znaczy nie wiem, któryś z założycieli nie zna konkretnie języka japońskiego, to na pewno mieli przygotowanego tłumacza, który by im jakby rozjaśnił. Nie, no jasne, masz zdecydowaną rację, tylko po prostu się zastanawiałem, bo kojarzyłem, że to jest jakiś pierwszy tytuł tego wydawnictwa, pierwszy albo drugi, czy tam może nawet trzeci i poszli w taki dość pewny tytuł typu Hetalia i dziwię się, że zaryzykowali tytuł, który nie jest jakiś popularny na świecie jako drugi czy trzeci tytuł, który wydają u nas w kraju. Myślę, że może po prostu chcieli mieć szersze portfolio wydanych tytułów. Nie zamknąć się trochę w jednym gatunku i po prostu mieć większy wybór. Znaczy mi się wydaje jeszcze inaczej, bo ostatnio sporo wydawnictw weszło na rynek. Eee, Tajga i tak dalej, i tak dalej. Eee, I Wydaje mi się, że no jednak porządkujące wydawnictwo nie ma raczej takiej możliwości i takiej swobody działania na zasadzie a dzisiaj wydam sobie Shingeki no Kyojin a taki pierwszy tytulik ha, ha, ha. myślę, że damy radę. no O Shingeki no Kyojin na, pośród polskich wydawnictw na pewno trwa zażarta za walka, a poza tym był to tytuł high-endowy i taki, który raczej myślę, że nie pozwolono by wydać jakiemuś pierwszemu, lepszemu wydawnictwu, więc Studio AG musiało sobie wyrobić tą pozycję i musiało sobie wyrobić tą pozycję na tytułach trochę mniejszych i bardziej niszowych, zanim zabrała się za rzeczy pokroju właśnie Spice and Wolf, za Toradore i tak dalej i tak dalej. Także myślę, że to był taki tytuł, na który łatwiej po prostu było złapać tą licencję. No. Na pewno tak, zwłaszcza, że no, patrząc na pierwszy rok 2011, z tego, co widzę, kiedy zabrali się za mangi, no to rzeczywiście hiciorów nie ma, tak? Znaczy niczego takiego, co mnie osobiście by coś większego mu mówiło, tak? No bo co mamy? Mamy, yy, mamy właśnie Tokyo Toy Box, mamy The Innocent. Yy, no, Innocent, Crocus... Innocent wyszło, wyszło bodajże z dwa miesiące po po Tokio Toy Boxie, bo wyszło jakoś na święta. Wcześniej właściwie była Hetalia, która była regularnie wydawana. Było to właśnie Croquois, nie wiem jak to dokładnie wyczytać, i było, było Boys of Summer, ale tych tytułów było mało. No, mówię, w tamtym momencie m, konkretnym Studio JG było tym wydawnictwem, które było znane, ale było głównie znane z tego, że wydaje otaku. w Polsce Otaku i wydaje do Dojinshi. I e, jeszcze nawet w roku 2011, mimo, że wydawali etalie, sporo fandomu nie było nawet za bardzo świadome, e, że m, Studio JG wydaje rzeczy, które są japońskie. Tak? Bo e, z kilkoma osobami rozmawiałem i nie wiem, jak pytałem się te trzy lata temu, czy e, czytali Tokyo i Boksa od Studio JG, to byli z, to pierwsze pytanie było: czy to jest jakiś kolejny dodzięczny od nich. E, I bo samo, samo to Studio g jednak działa od 2007 roku i wydawało to do JinShi przez 2-3 lata i później weszło jakby w sam rynek mangowy, także no oni nie mieli za, za, za wielkiego pora do popisu. Wydaje mi się, że właśnie jednak wejście na rynek i tu jakby ugruntowanie jakiejś tam pozycji albo budowanie tej pozycji też było ważnym elementem przy wyborze akurat tego tytułu. No. Oni nie mieli jakiejś takiej dłuższej przerwy w wydawaniu, bo tak właśnie coś mi się kojarzy, że 2000, powiedzmy tam 11, coś wydają i potem 3 lata przerwy i teraz nagle taki duży boom, chyba 5 czy 6 tytułów od nich się pojawiał. Może inwestora znaleźli po prostu. Nie, nie, nie. Oni, mieli, oni wydawali regularnie, tylko to były pojedyncze rzeczy i te jakby tytuły no narastały, tak? Wraz ze, ze zwiększaniem swojej pozycji na rynku. E, wiesz, jak w 2011 wydawali Tokio i boksa. Co? Wiedzie co. No i yy, patrząc po tym na daty wydania, to rzeczywiście powstaje pewna przerwa, ponieważ yy, no, ostatnim rokiem wydawania publikacji na, naszych rodzimych twórców, no to jest 2009 rok, a wystartowali z mangami w 2011. Nie, masz 2009, y, 2010, poza tym w międzyczasie jeszcze wydali kolejny dziensi Eee, Może no... lista na Wikipedii po prostu jest niepełna. No. To jest jakby moje źródło, ono ma swoje wady, tak. Także myślę, że po prostu oni między 2009 a 2010 rokiem byli w jakby. W, to jest mój domysł tylko i wyłącznie w takiej fazie przejścia między wydawaniem do Jinshi a wydawaniem Mank. Że, dobra, ugruntowaliśmy sobie pozycję jakąś na rynku, tak, w fandomie, i teraz chcemy. No jednak być trochę grubszą rybą. Mamy środowiską. pieniądze na inwestycje po prostu. Tak i po prostu ruszyli w stronę klasycznych mang. I bardzo dobrze, bo odwalają naprawdę kawał dobrej roboty. Aktualnie tak. No. To znaczy dobrze. ja chcę poruszyć a propos, pierwszej, a propos ich właśnie pierwszych wydań i cofnąć się do roku 2011 i do właśnie mangi Tokyo to e o której dzisiaj rozmawiamy i poruszyć kwestię wydania, bo w roku 2011 właściwie byliśmy przyzwyczajeni no, do tego, jak są wydawane mangi JPF-u, czyli Shonen w tym takim klasycznym dla JPF-u formacie, bez, bez żadnych obwolut, no, bez też kolorowych stron i tak dalej, i tak dalej, i dostałem czytałem. No zakupiłem wtedy Tokyo tej Boxa, który nie dość, że był w ogóle cały w folii, co jeszcze wtedy też nie było standardem, żeby tomiki były zafoliowane. Miał dodatkową tekturkę, żeby nie łamały się brogi i żeby wyglądało to kozacko. Plus samo wydanie w środku zawiera oczywiście kolorowe strony, obwolutę, nie wiem do końca jaki to jest papier, ale ten taki błyszczący, fajny, wszyscy wiemy kredowy. o co chodzi. Kredowy. Ale tak? Ale wiesz co? Znaczy chodzi mi, chodzi, nie, chodzi mi o samą tak obwolutę. Sobie. Chodzi mi o obwolutę. Przez no, hmm, tą obwolutą to bym nie przesadzał, no bo kurczę, no masz Hexing Oddy no tak, od tak. PF-u i no też no były, ma obwolutę, Wiadomo, wiadomo, to tylko, że mówię... To 2000, tam któryś rok. Wiesz co, i tak a propos zafoliowania, to też pamiętam, że no, jak ja kupowałem mangę, to zawsze była zafoliowana. No w Empiku czasami były odfoliowane, tak, ale... Znaczy, ja wiem, Empik. ja mam w ogóle w pewnym momencie no. taki przeskok, bo ja zacząłem zbierać w ogóle wszystkie folie, jak na przykład kupowałem regularnie Naruto, to mam bodajże chyba od 23-4 tomu. Nie, no jasne, fajnie, to, to wszystko było, tak? No tutaj też się pojawił ciut zwiększony format, ale ja ogólnie byłem bardzo zadowolony, bo właściwie dostaję oni no, wydawali tak samo już hetali, ale e, mimo wszystko byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, tak? Z tym, że to jest właściwie pierwszy, drugi ich tytuł, jeden z pierwszych i dostaje naprawdę ładną rzecz to. A to nie jest tak, że to jest ten oryginalny japoński format, bo na przykład jak patrzysz gdzieś w internecie na przykład na brytyjskie wydania Mank, to one właśnie są takie trochę większe i ładnie wydane i chyba wydaje mi się, że JPF po prostu jakoś poszedł w tym kierunku wydawania mniejszego, bo jest taniej może? Wiesz co, wydaje mi się, że JPF zaczął od wydawania tego na amerykańską modłę normalnego, normalnych rozmiarów komiksowych. Pamiętacie jeszcze Ewangeliona chociażby, od JPF-u, który Ale... był wydawany w szycikach. Ja pamiętam Ewangeliona. Tak, w formacie takim A4 takim. Dokładnie. I Tak samo Pokémon kiedyś wydawany, też absurdalny format. Ale wiesz o co chodziło? To chodziło o to, że to chyba trafiało jeszcze wtedy do kiosków, a nie tylko Empików i tak. w kiosku po prostu miało się rzucać w oczy i być takim, wiesz, jak TM Semiki kiedyś, nie? No, tak, ja widziałem kiedyś Helsinga w kiosku, tu chodzi mi po prostu o to, że taki format jest raz, że niepraktyczny, dwa nie nieoryginalny jednak mimo wszystko. To prawda, to prawda. No już abstrahując od samej wielkości A4, tak? no to długość tych zeszycików ewangelionowych, no to było ile? Chapt jeden chapter chyba wtedy, tak? No może dwa. Ale Wiesz, to co Ja miałem to przez chwilę tylko pożyczone od znajomego w tamtych czasach. Zakupiłem potem już w edycji jakby tomikowej od JPF-u. Mam jeszcze needed. jeden numer Ewangeliona w tym wydaniu właśnie w, jako taki egzemplarz kolekcjonerski schowany activated. w szafce. W formacie właśnie takim dużym. To było jedne chyba z pierwszych wydań mangi w Polsce obok Dragon Ball'a w sumie. No tak, tak, tak. To prawda. A jeszcze wracając do kiosków i tej tekturki, to wydaje mi się właśnie, że Studio JG zrobiło tam tekturkę, bo chcieli to sprzedawać w kioskach i żeby to się rzucało jak jest na wystawce z tą tekturką. No i jest bardzo możliwe, że, wiesz, że mógł być taki pierwszy rzut. No. A tam nie było jakiegoś plakatu przy tej tekturce przypadkiem? Nie, o ile dobrze że to nic nie było. Ogólnie sama tekturka była taka, że nic na niej nie było, poza tym, co wystawało jakby nad sam tomik. Także Od ze sobą nie że niosła. Pierwszy tom no, był gorzej wydany niż drugi. Drugi jest lepiej wydany. Jest na lepszym papierze. I chyba nawet lepiej tłumaczony. Też minął rok między wydaniami, nie? Yy, tak, no co nie zmienia faktu, że no ma lepszą, moim zdaniem, lepszą jakość przestawienie się na po polski język w Manze no, było przez chwilę dosyć bolesne dla mnie no wiesz, no, tłumacz też musi zdobyć jakieś doświadczenie a z reguły tłumacze z języka japońskiego już mają gdzieś jakąś pracę w innych wydawnictwach, nie wiem, jest to pewnie ktoś nowy, nie wiem czy ta pani bo trochę jakaś pani tłumaczyła tłumaczyła też jakieś inne tytuły no, możemy sprawdzić, zaraz zerknę. Paulina ja Ślusarczyk. Nawet nie chodzi mi o to, że to tłumaczenie było złe, po prostu polska wersja, tak? No, kwestia przyzwyczajenia, jak ty, Paweł, mało czytałeś po polsku. A ja trochę tych mang po polsku już mam na półce. No, ja jednak mangi głównie w tłumaczeniach angielskich, więc kwestia przyzwyczajenia zapewne. Jak już się rozczytałem, to było lepiej tylko. Jak się zapatrujecie na to, że są plotki, które pewnie są prawdą, że niektóre wydawnictwa, teraz nie wiem, które, tłumaczą mangi z angielskiego i wydają po polsku, zamiast z oryginału? No, czysty zysk, ja tylko tyle powiem. O, na pewno jest łatwiej to przetłumaczyć nie? i znaleźć kogoś, kto to przetłumaczy jakoś sensownie. No, ludzi, którzy przetłumaczą z angielskiego jeszcze takiego, tego, który no, jest dostępny nawet w skanlacjach w internecie, to jest myślę, no, dla nich po prostu oszczędność pieniędzy, tak? No, tłumacz z japońskiego na pewno jest rzadszy niż do, cięższy w znalezieniu niż tłumaczyć języka angielskiego. No To zdecydowanie prawda, ale tutaj chodzi o to, że zanika gdzieś powiedzmy jakieś takie niuanse językowe zanikają w trakcie tłumaczenia, tak? bo to już jest wtórne tłumaczenie, nie z oryginału. No i specyfika języka japońskiego, tak? Tak, no bo każdy tłumacz jak tłumaczy, to na przykład nie da się czegoś przetłumaczyć dosłownie, więc dodaje coś do się, od siebie, jakąś alternatywną rzecz. No i potem ta alternatywna rzecz na przykład też nie da się jej przetłumaczyć na polski, więc polski tłumacz też to jakoś zmienia. Tak? I już możesz nie wiedzieć, co było w tym miejscu, na tym kadrze w oryginale. Prawda. Jakby, no. z znaczy, jakby przychodzi mi pytanie względem, którego konkretnie wydawnictwa ten zarzut może być stosowany. Znaczy, myślę, że nie chcemy tutaj rzucać nazwami, bo to ani nie ma sensu, ani yy, nie mamy dowodów. Tak? Powiem tak, ja tak słyszałem, jak ktoś chce się upewnić, sprawdzić, o kogo chodzi, może wygooglać. Pewnie gdzieś jest taka informacja w Google. Kwestia jest taka, jaki jest efekt końcowy, tak. Bo tutaj no, chodzi o to, żeby to, było, żeby to się fajnie czytało, a może niekoniecznie o te wszystkie niuanse językowe. Bo i tak coś umknie, tak. Nie ma tak, żeby przy tłumaczeniu czegoś nie zmienić. Nawet z angielskiego na polski, tak, mimo że prościej niż z japońskiego. Nie wiem, no ja na przykład może mam też jakieś takie przykłady niekawitalnego tłumaczenia. Zresztą Microphone mam... Muted. Bardzo lubię doktora Slampa, który jest tłumaczony przez Rafała Kaburę-Rzepkę. I mam też inne... Angitoriamy, które nie zostały wydane w Polsce, mam mamy je w języku angielskim. mam Sunland i Koła. Eee, I według mnie jest przepaść między polskim a angielskim. I tu na korzyść polskiego tłumaczenia, bo to co robi Rafał Rzepka, to idealnie odzwierciedla abstrakcję humoru Toriamy i przekładają na polską modłę, na polską, na polską rzeczywistość. A w angielskich tłumaczeniach wydanych przez Viz Media jest bardzo dużo takiego tłumaczenia jeden do jednego trochę to wydaje się bardzo suche, no nie ma jakby takiego odniesienia regionalnego w żaden sposób ani do wiem, Stanów Zjednoczonych, ani do tego co jest takie typowo amerykańskie, po prostu jest często żart przetłumaczony jeden do jednego. Nie. Wiesz co, myślę, że tutaj można się kłócić na ile chcesz tłumaczenie, a na ile chcesz interpretację. Nie czytałem, ciężko mi jest się w tym momencie odnieść do tego tłumaczenia, tak? natomiast myślę, że obie strony mogłyby mieć swoje zalety. Tak, tak samo dla kogoś tłumaczenie, które odnosi się do naszej rzeczywistości tutaj polskiej też może być odstręczające. Ja wiem, Nie się akurat podobało, jak miałem na przykład któryś z pierwszych tomów GTO i tam właśnie były jakieś takie odniesienia stricte do Polski. Ale myślę, że jednak czytamy tą mangę po to, żeby usiąść kawałek tej japońs japońskiej kultury, tak? I teraz odniesienia do, na do naszego kraju. Nie wiem, czy to jest to, czego wszyscy szukają. No, no ale idąc tak trochę poza tematy mangowe, no to mówi się, że jednym z najlepszych tłumaczeń jest tłumaczenie Shreka Bartosza Wierzbięty, który wszystko pozmieniał i tam nie ma prawie nic oryginalnego z tego amerykańskiego Shreka, a no, wszystkim się podoba, bo jest tak przezabawny nadal i też jest dostosowany do polskich realiów, czyli to się chyba sprawdza. Ale czy w każdym, konkretnie w każdym przypadku... Myślę, że po prostu każdy będzie miał swój wybór, i myślę, że są osoby, które również będą lubiły bardziej angielski oryginał. Tak? Najlepiej byłoby czytać po prostu po japońsku, myślę. Natomiast no, bariera językowa istnieje i. No, językowa jak językowa, ale ty kulturowa też w dużym stopniu. Tak? Jednak komedia, tudzież humor często jest no, bardzo regionalny i my po prostu, mimo tego, żebyś znał język japoński, to byś nie był w stanie zrozumieć tego do dowcipu, tak? W taki to sposób, prawda. jak odbierają go japończycy, no. Tak, prawda. językowo słyszałem, że właśnie nie jest tak trudno zrozumieć japońską mangę, bo stosują takie jakieś podstawowy zakres słów, że każdy mógł to przeczytać. I często mają normalnie objaśnienie, zresztą oglądałem ostatnio Code Providera, który jest mega zajaranym e, animetardem, takim ultra, ultra. Mhm. E, I e, on na przykład... Kupił sobie specjalnie, znaczy skupuje japońskie mangi i kupił cześć Michał, tak? Cześć Michael, ta, która została u nas wydana przez Wanego. W Stanach nie została wydana w ogóle i kupił po prostu japońską edycję. I tam wszystko właściwie jest, są dodatkowe na marginesach, jakby tłumaczenia, w jaki sposób to czytać, jak, co, co dany znak oznacza i tak dalej, tak dalej są bardzo, bardzo, duża część marki jest bardzo przystępnie zrobiona dla postronnego widza, no. Pozostaje tylko się cieszyć w takim razie. Natomiast no nadal musisz umieć odczytać po prostu ich pisownię, tak? No taki poziom nie wiem, A2+, plus językowo chyba trzeba mieć. Może B1, żeby ogarnąć? Czyli tak powiedzmy dwa lata się uczyć tego języka? No powiedziałbym, że dosyć intensywnie. się jak zaczniesz, to idzie z górki. Tak słyszałem. W moim przypadku sesja mnie powstrzymała, natomiast początki były trudne. <grym> no, ty masz doświadczenie, ja nie mam. Ale może ktoś, kto uczył się japońskiego, wypowie się gdzieś na forum, w komentarzu, pod filmem. Albo na jakiejś naszej stronie, którą może sobie kiedyś założymy. Albo w na profilu facebookowym, który nie istnieje. Profil Facebookowy. Nie sprawdziliśmy tworząc nazwę, czy chińskie bajeczki są na Facebooku. Na pewno są chińskie bajki na Facebooku. Amen, na Facebooku jest wszystko. Ale to zrobisz chińskie bajki, myślnik, podcast. I wygraliśmy tutaj kreatywnością. Oh, Wiesz yeah. co? Czy na pewno chcemy wrzucać się na Facebooka? Wszyscy są na Facebooku. Bądźmy alternatywni, bądźmy tylko na YouTubie. Albo zróbmy się na Twitterze, bo żaden Polak nie korzysta praktycznie z Twittera Wiesz co? Wiem Tomasz, Wiem, bold statement. Twitter akurat w takim tym świecie komiksowym, nie mangowym, a istnieje i całkiem dobrze się ma. Dużo osób tam pisze. I osoby z polskiego takiego świadka gamingowego powiedzmy też tam piszą, tweetują i wszyscy się bardzo lofciają i to działa. No to w takim razie yy, jesteś odpowiedzialny za założenie naszego Twittera yy, ISKU. ISKU, dobrze, założę Twittera. Tak. Będę obsługiwać... A teraz... telefonu, ha, ha, ha. A zatem, skoro nagrywamy podcast, Tokyo toybox. Box, bo to jest temat naszej dzisiejszej rozkminy. Nasza dzisiejsza chińska bajeczka, którą wzięliśmy na tapetę. Eee... Jej, mam wstęp, tylko szkoda, że w jakiejś 30 minucie nagrywania. Wspaniale, to się wytnie. Dobrze, zrobimy, będzie ładnie wyedytowane. Nie, olaś to, nic nie edytujmy, zostawmy tak. Tokyo Toy Box. Chińska bajka na dziś, Tokyo Toybox. Dlaczego chińska bajka? Dlatego, że tak. Czy ktoś Ciężko dyskutować w takim podejściem. Dlatego, że tak. Ale nie chycimy. My lubimy chińskie bajki. Jesteśmy, powiedzmy, że dorosłymi facetami, którzy czytają chińskie bajki. Dorosły. Duże słowo. No Te 20 parę już wszyscy mamy. Nie poszliśmy do szkoły 1 września. O, tak. Doros, dorosłość mierzy się przez pryzmat tego, czy... No właściwie. Jak, ile zeszytów wkładasz do plecaka? Albo czy poszedłeś 1 września do pracy? A nie, ile alkoholu jesteś w stanie w siebie wlać, na przykład? Myślę, że niektóre 12 latki mogłyby się z tobą y, brać w szranki, isku. Naprawdę. No ja wiem, ale to jest chyba wtedy patologia, a nie hobby. No, ja już, wiem. już teraz to jest hobby. Okej. Okay. No, mała dygresja. Mała 30-minutowa dygresja na temat Tokyo Toybox, e, które chcemy omówić. Tak, więc... już chyba o wszystkim, poza tym, czy nam się podobało. Ej, nie, ja mam jeszcze dużo rzeczy. Jeszcze wracając do tłumaczenia. I chcę ja na obiad. Tak kurczaka smaczne, a ty Mieszko, smaczne. co jadłeś na obiad? Smaczne, ja jadłem, filet z kurczaka razy dwa w panierce ziemniaki, o. kalafior no Całkiem to dokładnie to. tak samo jak ja, ale jesteśmy bro a kurczę zaraz powiecie, że się liście razem w jednym miejscu i w ogóle będzie romantycznie i z jednego talerza nie, nie tak, nie, tak nie, nie. to nie miało miejsca no tak talerze były dwa, tylko jedna łyżka <grym> Taka, jak z tych starych polskich filmów, przyczepiona łańcuchem do stołu. Albo taka, co się ją roz rozwijało i z jednej strony była łyżka, z drugiej widelec. No o taki zestaw podróżnika, no. Porkiem, tylko i wyłącznie. No, w ogóle chcę sobie kupić, muszę sobie kupić. Będę na się do pracy. Ale żeby będę pożyczać ludziom, których nie lubisz? No co ty, będzie przypięte do jakiegoś mojego, nie wiem, plecaka, czy coś, będę odpinać. Będę pokazywać, ha, patrzcie, mam czyste, swoje własne z domu. Aha. A wyplepszność, okay. jakimś firmowymi się zajmował. <głos> e, o czym mówiliśmy? O tej boksie, a ja o tłumaczeniu. I wracamy tak. do tłumaczenia. Tłumaczenie, takie Toybox. Jakość tłumaczenia. Jakość tłumaczenia. E, jest faktycznie trochę tak. Boże. Nie fajnie początkowo. I byłem trochę zaskoczony tym momentem, jak główna bohaterka, nie pamiętam jak się nazywa. Zaczęła mówić w takim innym dialekcie japońskim, powiedzmy. I to jest totalnie nigdzie nie zaznaczone, dopiero gdzieś na końcu w jej, nie, w jej bio jest wspomniane, że kiedy nie o tym nie myśli, zaczyna mówić w jakimś dialekcie. i. Ale o ile dobrze pamiętam, to ludzie nawet zwracali na to uwagę w komentarzach, jak w Tokio Box. I wiele osób ganiło to podejście. Wiesz co, wolałbym kursywę i podpis, dialekt taki i taki, Bym przynajmniej wiedział o co chodzi, bo zorientowałem się. Ale za na przykład fajnie jest, że zrobione... Znowu wrócę do slampa. Slamp najlepszy. Slamp pany kupujcie slampa, żeby. historia napisał kontynuację mimo że tego. Ile wyszło już tomów w Polsce? E, 32, 32. E, czyli no, trzeba 32 podzielić. No to jest 16 tomów z 18, tak? Bo jeden tom Polski to są. To jest jedna, druga zwykłego, o ile się nie mylę. Czyli zostały jeszcze cztery. To Ale... jak wydania gry o tron. Ale tak. Ale no. w, w slampie jest na przykład zrobiony też ten sam motyw, tylko, że jest jakby akcent chiński zaznaczony. I e, tylko, że jest zrobiony to na polską modu znowu, że wszyscy Polacy kojarzą chiński i nie bez powodu każdy Janusz powie o Chińczyku ting ciang, ciąg. ha, ha, ha, ha. ha, ha. A i to jest użyte dokładnie każde słowo się kończy na ciąg ciąg praktycznie albo bez słowa bez, bez literki C i to brzmi fajnie bo to od razu jest takie typowo no, jechane po stereotypie ale wypada naprawdę zabawnie taka dygresja albo lubi, lubimy się trzymać takie, tematy takie przeciągnięcia, taka niepoprawność językowa i tak przez długi czas zastanawiałem się o co im chodzi w tym bo było tak y jak w oryginale wtrącane, to dosyć losowo. Natomiast no wyjaśnienie o co chodzi było dużo, dużo, dużo za późno moim zdaniem. Też tak miałem. Przeczytałem te pierwsze tam trzy kadry. Jak ona zaczyna mówić takim językiem, że y, zamiast on mówi om itp. To byłem trochę zaskoczony, czy to tak ma być. Też dopiero potem rozkminiłem. Ale powiem wam, że już się kiedyś z tym spotkałem w innej manze. I ty mówiłeś, dzisiaj Mieszko już o panu, który się nazywa Rzepka. Owszem. Ale to jest w ogóle popularne chyba w polskich tłumaczeniach bo ja też się już z tym spotkałem. I, I pan Rzepka chyba tłumaczył mangę Oh my goodness, tak mi się wydaje. A, A co ma to wspólnego z naszym slangiem? Ma to wspólnego tyle, że tam... Ja tego nie czytałem tak dokładnie do końca, ale to jest o różnych tam boginiach japońskich chyba. Jedna z wow. bogini. Dobra, cicho to, nie śmie się. Ale chodzi o to, że jedna z tych japońskich bogini też mówi w jakimś takim innym dialekcie niż wszystkie. I polski tłumacz zrobił to tak, że um, wszystkie jej teksty są po śląsku. Czy wiesz co? To może być, może być ciekawe, jeśli wiesz od początku, o co chodzi ona no, no, wiesz, taką typową świązaczką jest w polskiej wersji. To jest y całkiem zabawne. To ma swój urok, natomiast chciałbym chociażby w pierwszym kadrze, żeby było du w dużymi literami zaznaczone o co chodzi. Nie no, ja myślę, że jest to fakt, że to samo jest trochę naciągany ten. Wydźwięk dialektowy. Bo my, nie wiem, mogliby dać chociażby jakieś naleciałości słowne które by jakby, nie wiem, no z jakiegoś regionu, albo, albo no od razu, tak jak w przypadku tak Oh My godes gdzie był jakby e, całkowicie akcent śląski, ale mogliby, nie wiem, jakieś naleciałości językowe, tak, danego regionu i tyle wplatać w to, co ona mówi, jako, jako przykład, a nie konkretnie... Ale to jest, no nie oszukujmy się, to jest taki mały, mały babolek, trochę no, denerwujący tyle, że gdy, jeśli nie zdecydujesz się przeczytać, przeczytać biopostaci, no to możesz nie wiedzieć o co chodzi. Które pojawia się chyba później. No mówię, tak gdzieś w 70% dopiero. No. A tak, Jesteś... skoro to jest nasz pierwszy odcinek i dopiero się poznajemy, powiedzmy, tej strony mangowej, jesteście fanami takiego tłumaczenia rzeczy japońskich, typu wbliczu Shinigami na polskie Bóg Śmierci, czy Nigdy więcej, nigdy spalić to, zabić ogniem Burn okay. Nie, ja nie lubię, nie lubię tłumaczenia. Zawsze jak są jakieś ankiety na stronach czy ma być przetłumaczony tytuł to jestem na nie no i w takiej sytuacji gdybym się zdecydował na kupowanie Shingeki no Kyojin mam na półce Atak Tytanów to mnie razi, osobiście mnie razi i cieszę się, że na przykład nie mam na półce Smoczych Kul ani Notatnika Śmierci bo bym prawdopodobnie umarł no, akurat tutaj tytuły były angielskie no tak, ale tutaj też miałeś Atak on Titan albo Shingeki no Kyojin właściwie miałeś dwa tytuły Atak on Titan, okej, brzmiałby lepiej, zgoda znaczy, ja nie mam nic do nazwy Atak Tytanów. Całkiem odzwierciedla o co chodzi. No bo nie jest zły, natomiast jak możemy pójść dalej i mieć efekt masy, tak? Pary zamiast Steama i tak no, dalej. Wiesz, tak. dalej. Z, drugiej, z drugiej strony możesz mieć taki przykład, jak tam kajczołamej sama, który nazywa się w polskim tłumaczeniu służąca przewodnicząca, czy coś w tym stylu. No i z drugiej strony możesz mieć taką sytuację, że idziesz do sklepu i chcesz kupić kajczo łama i sama i mówisz to sprzedawcy, który nie jest w stanie ci za cholery powiedzieć, czy mają coś takiego. Bo brzmi to jak ciąg słów, które człowiek ma w trakcie wylewu. Przeliteruj. I, i albo każdy przeliterować <laughs> i myślę, że taki typowy, fandomowy Janusz no, nie będzie w stanie tego zrobić. A jak powie służąca przewodnicząca dostanie no po prostu dziwne spojrzenie e, ale dostanie, ale, to, ale dostanie dokładnie. Więc można dwojako na to spojrzeć. Przy takich bardziej dłuższych i skomplikowanych tytułach można faktycznie na tym pomyśleć. Chociaż ja wciąż jestem zdania, że jednak akurat w większości przypadków angielski tytuł brzmi lepiej. Zwłaszcza jeżeli jest związany z jakimś anime gdzie ludzie się przyzwyczaili do tego angielskiego tytułu. Nie oszukujmy się, w każdym anime czy manzy ludzie są, którzy to już znają, są w pewnym sensie przyzwyczajeni, ponieważ polskie wydanie no, nie jest raczej premierą. To prawda, a że Polacy dużo się ząwnętrznie, no to wiedzą wszystko. Ale jeszcze a propos tych tłumaczeń tytułów, to jest przykład, gdzie ten nowy film z Tym Cruzem, Edge of Tomorrow, manga jest wydana z tytułem All Unity Skill, czyli oryginalny angielski, Książka, czyli nowelka po polsku jest przetłumaczony tytuł... Na skraju tutaj, śmierci. Chyba. Na skraju jutra po polsku, a, a film w kinie pojawił się też na skraju jutra, tam Edge of Tomorrow chyba też był pod tytuł. Mhm. Moim zdaniem dobrze, że J.P.F. nie zmienił tytułu na Edge of Tomorrow, czy na skraju jutra, tylko został z oryginalnym angielskim. No ale manga nigdy nie miała chyba... Zmienionego tytułu w Stanach też wyszła jako. Poza killa, tym manga. Nie killa kill tylko. Manga i książka filmem. się bardzo różnią od filmu. I właściwie książka została wydana u nas prawdopodobnie tylko dlatego, że jest film. Eee. Oczywiście. Chcę przeczytać, panu się słabsze i ciekawsze. No nie oszukujmy się, no to nie jest jakaś wybitna lektura, tak? Natomiast podanie jest zabawna, niezabawna, zabawna entertaining powiedziałbym, ale yy, można przeczytać. Rozrywkowe czytadło, pomyć. Ale w Tokyo Toybox chyba nie kojarz żadnego takiego hardego tłumaczenia, słowo w słowo. Było parę wstawek japońskich, wydaje mi się, ale nie jestem pewien. Czytałem to wczoraj, ale już nie pamiętam. Dobrze, że tytuły gier nie zostały przetłumaczone. No nie, myślę, że akurat hmm. w kwestii tak samo było w profesji, że my te jakby taki slang gamingowy został tutaj zachowany, tak? Tak samo, nie wiem, w profesji wszystkie nawiązania do, do mediów społecznościowych, do, do, do YouTube'a, to wszystko jest tam zachowane. Nie ma jakiegoś żadnego hmm. tłumaczenia. Okej, okay. to teraz może z innej beczki. Powiedzcie mi, dlaczego każdy, kto ma jakikolwiek kontakt z komputerem w tej mandze, yy, musi być rąbnięty i śmierdzić. To nie jest tak jak w życiu. Yy, nie, Tomku. Nie? Okay. Nie, no nie, nie wiem, jak się do tego ustosunkować. To znaczy, wydaje mi się po prostu, że oni są grupą pasjonatów, którzy każdą chwilę spędzają. No nie, no, ale każdą <laughs> chwilę spędzają w tym e, swoim studiu. E... No właśnie, chodzi mi o to, że to jest taki, taki bardzo, bardzo stereotyp, który jest powielany. Ja wiem, czy stereotyp, a to nie jest takie, że życie w korporacji, masz deadline za trzy dni i siedzisz trzy dni Dokładnie. w pracy, gdzie nie ma prysznicu i po prostu pracujesz przez trzy Ale oni dni oni mają małe prywatne, to małe, prywatne studio. Małe, prywatne studio, które jest na krawędzi, no jest być albo nie być właściwie od tej produkcji. E... Ale oni nic nie robią od z tego, co na początku mangi, oni są w fazie przerabiania y, ich gry od lat. Tak to wygląda. Po raz enty wprowadzają kolejne poprawki. Nie wiem, za co pracują. Chyba właśnie za batoniki. No, no tak, to czyli przechodzimy tak automatycznie do fabuły. No, tak troszeczkę. No, mówiliśmy wszystko oprócz fabuły. Świetnie nam idzie, panowie. No, dobrze, no ale by pierwsze koty za płoty, że tak powiem. No. To może Mieszko powiedz, o czym jest i się ustosunkujemy, co nam się pada w fabule. A zatem Tokyo Toy Box jest e, historią e, o TAIO, czyli no, w, młodym, e, utalentowanym programiście, który e, ma na swoim koncie już e, jedną serię gier, która odniosła bardzo duży sukces, ale pracował w bardzo, m, bardzo komercyjnym studiu deweloperskim i stwierdził, że e, na swoim zrobić grę, która jakby wróci trochę do korzeni i będzie bardzo będzie taką grą, w którą on chciałby sam zagrać w którą sam chciałby przejść i ona by sprawiała mu tyle frajdy co gry z lat wcześniejszych i założył właśnie studio deweloperskie, którego nazwy oczywiście nie pamiętamy którego nazwy nie pamiętamy ale nie jest, nie jest to istotne a to nie było jakieś 3G przypadkiem? To było 3G. A, tak. pamiętam, pamiętam, czytałem tydzień łatwo. temu. Jest the yeah. Ja czytałem e, dwa lata temu, ale tak, więc tak, aż takich detali nie pamiętam. E, I e, wraz ze swoim nowym studiem deweloperskim przygotowują od bardzo długiego czasu e, grę, która właśnie... Ale ma być nie wchodźmy z tym rysem fabularnym spoilery. <gry> Tak, no więc nie, nie, nie, no nic więcej nic, nic więcej nie mówię, poza tym, że Właśnie, mają my jesteśmy, my jesteśmy spoiler free? Znaczy, myślę, że powinniśmy głośno, głośno krzyknąć spoiler, jeśli będziemy chcieli spoilować. Więc po tym spoiler. rysie fabularnym możemy w sumie głośno krzyknąć spoiler, spoiler. wtedy będziemy mieli czyste rączki. To znaczy, myślę, że to jest w, w stronach zawarte. Jakby, poza tym, nie wspomniałem o tym, że jest oczywiście dodatkowo bohaterka, która na imię ma pewnie ładnie. Pamiętacie, jak ma najnogłówna bohaterka? No właśnie, główna bohaterka nie jest jakoś bardzo charakterystyczna i to jest największy chyba problem Wiesz tej Wiesz co, całej tam magii. w ogóle jest głównie rys postaci i najwięcej się o nich dowiadujemy z ich bio. Najwięcej dowiadujemy się w sequelu, który już wychodzi i jest wydany pierwszy tam na naszym rynku. Z którym w sumie chciałbym się zapoznać. To taka o, może dygresja do tego, jak bardzo mi się podobało, natomiast kontynuujcie. Tak, no więc mamy też e, bohaterkę, której nie, nie przytoczymy, nie ma tak profesjonalizmu. E, i, e, e, I ona jest karierowiczką, osiągnęła jakiś sukces w e, korporacji bodajże finansowej. W... Przepraszam, przepraszam, na imię Matsukiyama. Tsukiyama, Tsukiyama, Tsukiyama Hoshino. Hoshino. Tak, tak. Witamy Ciebie na naszym It's pokładzie. Is the rescue all the way, kontynuuj. Continue. Musiałem continue. się odnaleźć w tysiącu zakładek, które potwierałem przed podcastem. Tak. Widzisz. Ale... Musisz odnajdywać się w szybciej. <laughs> nasza, nasza piękna e, i urodziwa bohaterka e, z racji tego, że osiągała swoje, paradoksalnie w swojej firmie duże sukcesy, m, a nie chciała jakby ulec e, dzięką mi to w bardzo dużym e, cudzysłowie. Swojego, swojego przełożonego została zesłana do prosperującego studia G3G. 3G, tak I to jest taki bardzo bardzo szeroki, ale zawierając się w pierwszych 30-40 stronach. Znaczy, to jest taki krótki opis pierwszego chaptera, może tak prawda, prawda, tak jest a czapterów jest 20, tak w ogóle mm, więc nie, na razie nie zespoilerowaliśmy zbyt wiele to się może szybko zmienić hmm. tak, to może, to, że jak może głośno, się głośno krzyknę spoiler alert I to jest, chyba to jest ten moment, w którym powinniście przeczytać eee, dwa tomiki wrócić Możecie w sumie przeczytać. Jak chcemy powiedzieć, czy nam się podobało, czy nie, może przed tym, jak, jak zaczniemy spoilerować, bo polecamy, żeby przeczytać, a myślę, że przed takim poleceniem warto powiedzieć, dlaczego polecamy. I czy polecamy w ogóle? Czy zaczynamy od mocnych stron, czy zaczynamy od... Może krótko jest, Może, może mi nie się zaczynamy, czy, czy kontynuujemy, bo póki co poruszyliśmy kilka wad, ale Właściwie każdy z nas jakby, nie wiem, czy to powiedział już w tym momencie, czy mówił gdzieś tam między wierszami, że mu się podoba. Więc. Co, powiedzmy może po prostu, czy nam się podobało i czy uważamy, że warto to przeczytać, a potem się zagłębimy w to dalej. I będzie to czysty układ, trzy głosy, zaczynaj. Ja znowu mam zaczynać? No, mo mo Jesteś może nie zaczynać. Ja jestem szefem, ale, jest, jest, ale, czas, ale mimo, miło. No, w takim mimo razie, się. skoro jestem szefem, to Tomaszu zaczynaj. <głosy> <głosy> ale to ma być takie krótkie podsumowanie, co mi, y czy mi się podoba, czy mam tak też jest. mówić, co mi się podoba? Znaczy, wiesz co, co ci się podoba, powiemy za chwilę, bo będziemy wtedy pewnie używali spoilerów i jesteśmy cały czas w tej sekcji takiej mniej więcej spoiler-free, więc może powiedz po prostu krótko. Dobra, to mówię, że podobało mi się całkiem bardzo, a to też dlatego, że trafiło w taki moment w moim życiu, gdzie bardzo, bardzo interesuję się tą sceną tych indie-gierek i oglądamy razem wszystkich tych youtuberów, więc temat gier komputerowych i developmentu gier komputerowych trafił u mnie w dziesiątkę. Tak. Mieszko. Ja. Ja czytałem to dwa lata temu i jeszcze nie byłem aż tak pochłonięty grami indie, jak jestem w tym momencie. Na pewno jeszcze lepiej bym odebrał prawdopodobnie ten tytuł z tej perspektywy, ale już dwa lata temu byłem zajaranym, że tak byłem nerdem i gry były mi bliskie, dlatego jakby sama tematyka była czymś, co przykuło moją uwagę. Poza tym jest to naprawdę... Fine slice of life. Z takimi elementami humorystycznymi. Ja lubię tego typu ogólnie tytuły i zwłaszcza jeżeli ich tematyka zawiera się w kręgach moich zainteresowań. A dodatkowo, jakby sam humor był taki, że jednak czasami ten mieszko, uśmiech. Mieszko. Uśmiech na Rucham, to. dobrze. To no więc tyle. Tak. Mogę jeszcze coś dodać? Mogę, mogę, mogę? Możesz, możesz, możesz. Chodzi... Znaczy, nie chodziło mi o to, żebyś przerwał, tylko po prostu, żebyśmy to, co nam się podobało, mieliśmy powiedzieć za chwilę. Chciałem tak, jeszcze aha. dodać, że gatunkowo to jest signen, a ja też właśnie bardzo lubię ten gatunek, ponieważ mimo wszystko takie slice of life o życiu w takim normalnym, dorosłych ludzi, jak sobie radzą z takimi codziennymi problemami, właśnie podałem się w mangach zawsze miło po kolejnym szonenie, prawda? Prawda, prawda. No Trzeba doceniać takie mangi. Mnie też się podobało. Jest bardzo, moim zdaniem całkiem zabawne i taki bezstresowe w gruncie rzeczy. Nie jest to może nic wybitnego, natomiast ubawiłem się w trakcie czytania. Przeczytałem dosyć szybko i w sumie jestem w tej chwili chętny, żeby po pierwsze uzupełnić swoją kolekcję, ponieważ czytałem pożyczoną diska, a jak również jestem zainteresowany sequelem. I może w tej chwili jest, że tak powiem, strefa wolnego ostrzału, jeśli chodzi o spoilery, więc słuchajcie dalej na własne ryzyko, jeśli nie czytaliście. W ogóle jak powiedziałeś, że pożyczyłeś ode mnie, to się tak wczułem, że odmachałem jakiejś niewidzialnej osobie przede mną. <śm> <śm> <śm> <śm> Więc Paweł, odmachałem ci. to no dobrze, ja. Dobrze, musimy isku. się, wiesz co, następnym razem spiąć chyba z wizją na Skype. Ie. No. <laughs> Czyli jednak temat kamerki wraca już w pierwszym odcinku. Temat kamerki y umrze także również na jakiś czas przynajmniej w pierwszym odcinku. <laughs> nie, ja nie mówię, że musimy to nagrywać, tylko że odmachałem, tak? Możemy się widzieć. Taka moja sugestia. Będzie zabawniej. A ja no, to wszystko nagram po i wrzucę gdzieś. To nie mam. Albo właściwie mógłbym na laptopie. No dobrze, no to teraz możemy chyba już tak z czystym powiedzieć, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Mieszko, ponieważ jakby ci przerwałem wyleciałem, to mów. Wyleciałem. Tak. No więc właściwie poruszyliśmy dużo, dużo plusów, o których też chciałem powiedzieć. No przede wszystkim jest to naprawdę... E Fajna, odstresowująca historia. Lekka, zabawna, z, z właśnie tych zainteresowań, w których ja też się gdzieś tam poruszam. Bardzo podoba mi się, nie wiem, ja mam jakąś słabość do bohaterów, którzy są ultra leniwi, a w tym wszystkim są zajebiści. I nie tutaj... tylko ty. I tak, więc... Chciałbym powiedzieć, że ja taki jestem, ale trochę nad... byłoby to nadużyciem. No wszyscy tacy jesteśmy, wszyscy. Tak. I microphone wydaje mi się, że bardzo activated. bardzo był podobnym bohaterem Tajo do jego do Tatsumi z anime Giant Killing. Co prawda tam główny bohater, czyli właśnie się Tatsumi był znacznie bardziej rozbudowany, no bo też seria była dłuższa niż w tych dwóch tomach ten Tajo. Więc bardzo, bardzo, bardzo na, na dużym plusie sam główny, główny bohater. Poza tym jakby sama ta rywalizacja taka wewnętrzna z, tą, z tym drugim deweloperem, z tym takim deweloperem wydającym same tytuły AAA też była ciekawa i jakby sama, sama tam wycieczka do tego studia a propos tam, to była umowa, prawa autorskich, tak, praf, tak, realizacji, realizacji sequela i tak dalej, i tak dalej. W ogóle what the fuck z tą firmą? To jest w ogóle jakaś zajebista korpo, która tworzy symulatory dla wojska, Man, no, ma prostu... wieżowiec, który ma stopięter, w ogóle, o co kaman no To jest ostatnio, to myślę, taki wstrzeliło znaczy to jest ostatnio modny temat, natomiast manga jest trochę starsza, natomiast no Taki, to jest takie EA trochę, no. Okej, okay, Nie bójmy okay. się to powiedzieć, tak? Tu nas nie pozwą, mam nadzieję. Jak trafimy do kogoś od EA Polska, to będzie fajnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy EA Polska. <śmiech> tak, nienawidziłem was tylko trochę. I pozdrawiamy tym samym naszego tysięcznego subskrybenta, którego nigdy nie będziemy mieli. Oj tam, oj tam, oj tam. Oj tam. na nie, No dobrze, zrobię zrobię tysiąc kąt. Wracamy do, do, do tematu, tak. No, to może teraz tyjsku powiesz, co myślisz. E, mówimy od tego, co nam się podobało w detalach. Albo co ci się nie podobało. Nie, tego, no, może z mieszko... tego. Nie, no, tam trzymajmy się it. jakoś Microsoft takiego schematu. Mieszko activated. mówi, co mu się podobało. No, słuchaj, tak się trzymamy tego schematu, że myślę, że możemy mówić pełną wolą amerykanką i już nawet nie udawać. Puszmy pozory cały czas tworzymy pozory, natomiast znaczy, nie udawajmy. Znaczy tematycznie, tak jak powiedziałem, taki slice of life i takie korpożycie bardzo, bardzo mi się podoba w mandze i anime. I mam parę tytułów, które bardzo, bardzo lubię i też właśnie opowiadają o takim korpożyciu. Co jeszcze? Gry komputerowe. To jest trochę taki hejt takiego korpożycia, wiesz? Tak ja to odbieram. Znaczy hejt życia. No nie oszukujmy się, no nasza główna bohaterka trochę ucieka z takiej korporacji, korporacji do jednak nieco Znaczy źliższego. ona chyba bardzo, bardzo by chciała być w tej korporacji, tylko jej nie wyszło. Znaczy ona bardzo by chciała do pewnego momentu, tak? No właśnie, to jest też taki pościg za marzeniami. To są rzeczy, które on tutaj robił jako dziecko i mimo wszystko e, nie chcę być takim pragmatycznym człowiekiem i zarabiać kupę hajsu, tylko chcę spełniać te swoje marzenia, chcę stworzyć tą najlepszą grę. To też mi się tak kojarzyło trochę z GTO, gdzie on chciał być najlepszym nauczycielem, bo w życiu mu nie bardzo wyszło, więc chcę też, żeby innym wychodziło i To mi się pomóc. na przykład trochę kojarzyło z Solaninem. E, tak jakby właśnie tą taka pogoń za marzeniami. No, oczywiście Solanin był z, e, smutniejszy, był Przegozacki i był od Inia Asano. Ale też jakby ten taki feeling takiego trochę pościgu właśnie za marzeniami, o którym mówiłeś, był widoczny, uwalny. No To jest w sumie dosyć, nie dosyć, bardzo popularny motyw anime generalnie i mangi. W różnych formach oczywiście, natomiast tak, takie jest moje odczucie. Tak, manga też mi się kojarzyła z twórczością wydawnictwa, Boże. To jest wydawnictwo? Osoby, które tworzą anime, to nie jest wydawnictwo, to jest chyba studio. Osoba studio manga. anime, tak. Studio anime PA Works, czyli takie rzeczy jak właśnie, Boże. Jak to się nazywało? Klikaj szybciej. Klikam, klikam, klikam. Eee... Nie, doklikam się. Anan. Sorry. Jak, co? Anan. Angel Beats. Tari Taritari, tari, tari, o właśnie. Tari, tari też jest tak tematycznie. No a to, co ona prowadzi ten hotel, jak to się nazywało? Wszyscy oh. to oglądali trzy lata temu. Tak, wiem o, wiem, o czym mówisz. I wszyscy też wiedzą, o czym mówisz, ale... Zniknęła mi This to Teraz jest Glasslip. Glasslip jest w ogóle dziwne. Obejrzałem jeden odcinek i nie wiem, czy dali to oglądać. Anasaku rocha To jest to, o czym mówiłem właśnie. Też wizualnie... Moim zdaniem podobnie narysowane. I nie obejrzałem, nie no, nie obejrzałem tylko Anoder z tego wszystkiego. Ja jestem słaby. Tak, to jest, to jest to, o czym mówiliśmy. Hanasaku Airoha. Myślę, że jakbyś zrobili anime i PA Works to by narysowało właśnie w stylu Hanasaku Airoha, to bardzo, bardzo, bardzo by, dobre by Byłoby było. bardzo podobne, bo to jest bardzo podobny tytuł. No, bardzo podobny tytuł. Fakt. Trochę odnajdywania odnajdywaniu tego, co chcesz robić w życiu. No, tylko, że ona tam jest młodą osobą, a tutaj spotykamy się z takim już, on ma chyba 20 parę lat, czy nawet, nie wiem, czy nie trzydziestkę. Znaczy, myślę, że wszyscy, którzy mają około trzydziestu lat właśnie cię znienawidzą, że się ich starymi. Znaczy, no wiesz, jak jest w manga anime, manga i anime, to z reguły są piętnastolatkowie, jako główni bohaterowie. No, ale bohaterowie. to jest seinen, tak? Ale nawet w seinenach. To jest osoby różne. Ile, ile można oglądać dwunastoletnich chłopców kierujących mechami? No dajcie spokój. Ja się cieszę, jak widzę tylko serię, w której są dorośli ludzie. No ale w nie? oni chyba są młodsi. Mają no, 24 23-24. No. Ale są młodsi, tak. No oni są jakby jeszcze już. Na, są jeszcze już są na takim etapie życia, gdzie kompletnie nie mają wybranej jakby ścieżki, kariery. Tylko czasami im się w głowie tli to marzenie a propos stworzenia zespołu, tak? Mhm. E, ale tam nikt nie ma ukierunkowanej jakby gałęzi swojego życia, w którym, którą chcieliby rozrastać. Tutaj już wiadomo, co chce Tayo jako główny bohater. On chce stworzyć grę i chce cały czas siedzieć w tym biznesie. Słuchajcie, on jest przede wszystkim doświadczonym deweloperem, tak? No on tak, ma na tak. swoim koncie kilka hitów i po prostu uciekł z korporacji po to, żeby tworzyć to, na co on ma ochotę, tak? Prawda. Więc tutaj nie możemy mówić o napra takim naprawdę młodym człowieku, natomiast o pewnej przemianie bohatera już jak najbardziej tak, no bo to jest troszeczkę pokonywanie swoich może nie tyle słabości, co stawienie czoła, jakby to powiedzieć, na końcu języka mam. Przeciwnością losu. O! Dokładnie. Co to był za dźwięk? Mm, to jest dziwny dźwięk. No. Kontynuujmy. Nie przejmujmy się. A, już wiem, co to był za dźwięk. Mieszko. No ja, to ja. Słucham. Czemu robisz takie dźwięki? Nie robię żadnych dźwięków. Ja nie tak. słyszałem żadnego dźwięku. No, dobra. Nieważne. Nie było tematu dźwiękowego. Tak, więc y, myślę, że jakimś takim słowem podsumowania o ile możemy mówić o podsumowaniu już w tym momencie. W sensie, przynajmniej jeśli chodzi o pozytywy. Y, jest to fajny Seinensk z gatunku slice of life. Y, bardzo przyjemny, lekki, z no, myślę, że mimo wszystko bardzo ciekawym poczciem humoru. Y, takim, które nie drażni, nie irytuje, a powoduje... Jest po prostu zabawne. No. Tak, uśmiech, uśmiech na, na twarzy. Eee, takich serii prosiłbym o więcej mimo wszystko, zwłaszcza, że no, traktuje o tematyce nerdowskiej i jest mi przez to bardzo, bardzo bliska. <śmiech> tak, no to jest jedyna manga o grach komputerowych. <śmiech> Dokładnie. Oj. Myślę, Więc jeżeli sporo osób kupiło mangę Resident A. Evil tylko dlatego, że jest to manga Resident Evil, to kupcie Tokio i bo tam też są gry komputerowe, więc. myślę, że mogliby lubić. się zrazić. Może i mogliby się zrazić, ale. Ale nie powinniście. No to. to ale teraz naprawdę jest taki hype na te wszystkie gry indie i Steam, chyba, że to tylko my. Nie, nie, nie jest no. Jest, jest. Na pewno znacznie większe zapotrzebowanie jest na gry indie. Zupełnie. No to już jest jakby rozmowa trochę na inny temat, ale. Ogólnie podejście do gier się zmieniło w przeciągu ostatnich lat za sprawą właśnie jakby narastania innych form wydawania dokładnie. swoich tytułów. Po I jakby samo, samo istnienie Steama, którego wszyscy przeklinają jednak otworzyło wiele dróg, tak, zwłaszcza nie tym mniejszym firmom. No nie tylko stima, ale, ale jest to jest jednak, temat na inną dyskusję. Tak, no. z Steam przede wszystkim. Tak, to, o, o tym, tym pogadamy. W każdym razie tak, wszystkie osoby, które są zainteresowane w jakimś stopniu grami. Powinny. Ale powinny na pewno to zobaczyć. Tutaj przeszczyć. tych nie, nie też nie tak tutaj no nie, ale ogólnie Te gry to jest tło do tego wszystkiego. Gdybyśmy to w sumie zmienili nieco tematykę, to. Te gry to jest tło, to nie jest no tak, tak. główne clue tego programu, tak? Ale to jest taka nostalgia za takimi retrogrami, też znaczy trochę to jest, automatami. To jest, to jest fajna tematyka, natomiast no, tutaj dużego, że tak powiem, rzutu oka za kulisy tworzenia gier komputerowych czy tworzenia w ogóle oprogramowania nie ma. Tak i to jest właśnie dla mnie minus tego te tytułu, że to jest tak po potraktowane, ale też rozumiem, że to ma tylko dwa tomy i upchnąć tam jakąś sensowną ewolucję bohaterów rozrysowanie każdego bohatera drugoplanowego, który tam ale pracuje w też, studiu i też... jeszcze procesu developmentu gier, no to ciężko to zamieścić w dwóch tomach i dlatego nie czytałem jeszcze sequela, ale sequel jest dłuższy i wiele się po nie spodziewam, że naprawiam te wszystkie błędy. Ale z drugiej strony nie, nie masz takiego wrażenia, że jeżeli za bardzo poszlibyś jakby w taką stronę faktycznie profesjonalną pod względem jakby rzetelności i ilości informacji, to czy to nie odepchnęłoby takiego no nie wiem, randomowego widza, który po prostu chciałby przeczytać właśnie fajny Slice of Life tak? z dorosłymi bohaterami. Ale ja chcę przeczytać Fajny Slice of Life, bo tutaj ta tematyka gier komputerowych jest miłym smaczkiem. Natomiast no tak, ale właśnie to Interesuje is... mnie relacja bohaterów, a nie interesuje mnie to, czy oni robią grę komputerową, czy nagrywają muzykę, bo to nie ma większego znaczenia w, w dłuższej Ale właśnie Isk is powiedział, że mu trochę zabrakowało takich dodatkowych smaczków gamingowo-tworzeniowych, że tak powiem. Takie smaczki rzeczywiście w dłuższej serii pewnie byłoby na nie po prostu więcej miejsca. Dlatego, jak tak jak mówię, no tutaj to jest jakby tylko takiej WIM całości, to nie jest główna tematyka, tak. No tak, tak, tak naprawdę. Myślę, że w drugiej tak... części fajnie, jeżeli byłoby więcej takich jakby dodatkowych elementów, ale też myślę, że no sama seria nie powinna się na nich aż tak jakoś dobitnie koncentrować. Żeby w procentach skupić się na warstwie technicznej, tylko jednak. Ale to nie musi być taka dokładna warstwa techniczna, ale jak mamy ten sequel i on powiedzmy ma 10 tomów, no to fajnie by było, jakby każdy tom powiedzmy poruszył jakąś tematykę typu na przykład tworzenia konceptu gry, pisania scenariusza. Byle nie za głęboko. No nie za głęboko, ale fajnie by było, jakby oni to tak musnęli. I tak. Jestem jak najbardziej zgadzam No to tak, tak. Plus jeden. Natomiast no, byłoby dobrze, gdyby nie przesadzili i no, nie byłby to, że tak powiem, instruktarz, bo to byłoby nudne moim zdaniem. A nie wiecie, czy twórca magii jest jakoś właśnie w tych środowiskach twórców gier komputerowych w Japonii hmm. aktywny? Nie, nie mam pojęcia, natomiast patrząc, tak jak widzę, jak bardzo poleciał po stereotypach, bo, to je, bo tam jest dużo stereotypów. Nią, no bo na przykład jak mamy manga i anime Bakuman, no to tam faktycznie twórca pisze o swoim życiu, tak? No tak, no bo jakby znaje z autopsji. Tak się Sią zastanawiam leczy. po prostu, czy ten autor też wydał może jakąś grę, czy pracował w studiu, czy ma jakiś muted. A nie było tego w żadnej nocce biograficznej w e, Manza też. Activated. No, no właśnie, właśnie, chyba nie. Zresztą ogólnie jest duet. Duet, no ale to mówimy o scenarzyście, tak, nie o rysowniku. Mikrofon No jest napisane, pomoc w zbieraniu materiałów. Jest tutaj jakby skierowane do jednej... Jest acquire w każdym razie. I nie wiem, czy to się odnosi jakby... Podziękowanie autorów. Ale może właśnie... U, to czy... Brakuje nam troszkę materiału chyba w tej chwili pod tym, w, w tym kontekście. No nie jest bardzo mało informacji w internecie na ten temat. Wejdziesz na jakąś stronę typu My Animalist czy coś. To oni też są, ta para autorów jest podpisana jako UME i wydali chyba tylko ten jeden tytuł. I nigdzie nie ma info, kim oni są, ci ludzie? Też myślę, że to dlatego, że nie zostało to wydane w Wielkiej Brytanii ani w USA. Tak, to na pewno. Więc to, mamy coś, czego zna, Znaczy nie, nie są, jeszcze, są jeszcze dwa tytuły. Jest Steve's, czy też Steve's i nankoku Tom Sawyer. Wiecie co, wszedłem o, chyba co? tak głęboko, że znalazłem już strony po prostu po japońsku. W o, ale nie jestem ciekawe, ciekawostka, ciekawostka, ciekawostka. Wiecie o czym jest Steve's? Nie, e, o, czym, o czym, Manga opowiadająca o wczesnych latach pracy Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka. Półtwórców. Ten facet się interesuje po Apple. prostu tematyką. What? Naprawdę? No, no i zostało, wychodzi od czerwca tego roku. Tokyo Toy Box zostało zakończone na 10 tomach, a teraz nowa manga. Więc bardzo możliwe, że są zajarani tym tematem. Możliwe, że nie pracowali w żadnej korpo e, tego typu, ale po prostu są ciężkimi nerdami, co szanujemy i doceniamy. <grym> Kawę czy mają jakieś błogosławieństwo od April. Nie, ja myślę, że będzie się nazywała firma Orange, a <śmiech> nie Orange też nie może być, ale skucha. No ale wymyślą inne mm, Widzę jak są narysowani na Wired.io UK artykuł, że tworzą. Jest zdjęcie, to może wrzucimy pod linkiem do YouTube'a. Zobaczymy no, na razie wrzuć nam. Żebyśmy mogli Wrzucam, też macie. Wszyscy czekają, aż się zoduj. Nie poznałbym ich, tak są narysowane. <głos> Też bym nie poznał. Ale widać, widać jakby, że kreska jest zbieżna. Zwłaszcza młody Osobic Steve Jobs może tak pytań. wyglądał, no. Znaczy, Steve'ego może jeszcze by dałoby się poznać, natomiast. No. Jest napisane, że wczesna wersja tego komiksu może zostać znaleziona na stronie z e pobrania w darmowym PDF-ie, więc można obczaić. Można poszukać, jeśli Was to interesuje. Natomiast wracając do boxa jako, jako takiego, może teraz troszeczkę się nad nim popastwimy? No to tak jak ja powiedziałem, to trochę za szybko to wszystko się działo, trochę przeskakiwał między kadrami. Mhm. Na przykład nie wiedziałem, co się wydarzyło. Na przykład jest taka scena, spoiler, że on przypływa na łódce w takim zimowym krajobrazie do tej dziewczyny na moście. Mhm. To się I, w ogóle dzieje wszystko w ciągu tygodnia chyba, wiesz? Strasznie szybko się to dzieje. I on wyciąga do niej rękę z czymś tam w dłoni i mówi, że zmienił zdanie, coś tam dodał chyba ten jeden poziom więcej, czy tam odrzucił ten poziom więcej, już nie pamiętam. I przez 5 minut zastanawiałem się, co on trzyma w ręku. Czy to jest skrypt tego z poziomu? Czy to jest płyta z tym poziomem? Czy to jest PlayStation jakiś? Co no, on trzyma w tym ręku? Mhm. Nie wiem, co on trzymał. To chyba było PlayStation. nie, wiem, po prostu wymachiwał tym swoim PSP gdzieś tam, ale... Nie wiem, to taki ja wiem, przykład. Wiem, którą że... scenę Ci chodzi, natomiast y też już nie pamiętam to tak, Niektóre dokładnie. rzeczy dzieją się bez takiego wyjaśnienia. To tak. Jednak... Generalnie no, development jest. Mógłby być lepszy. Jest to Jakby to miało tak, tom jest to tak więcej. Jak krótka seria. No, no. Tom więcej, Ale... dwa tomy więcej. No. Generalnie chcę więcej, no. to jest więcej. Pierwszy tom wydany przez Studio JG. I gatoki Przeczytamy pewnie i też zrecenzujemy kiedyś. Owszem. No dobrze, no to myślę, że możemy w sumie powoli kończyć. No z już mnie. Słowem no. podsumowania, gdyż gadaliśmy godzinę, a na dobrą sprawę o Tokyo Toy Box rozmawialiśmy 10 minut, czyli jesteśmy w formie. Czyli jest tak e... jak powinno być. Kontynuując. Kontynuując, Tokyo Toy Box, seria naprawdę ciekawa, naprawdę fajna, e, godna polecenia. E, I kupcie. Kupujcie, kupujcie, kupujcie gdy. się średnio. Im więcej wyjdzie, wyjdzie u nas, tym lepiej chyba. Znaczy, Fłownie, kupcie tak. za nimi. Ktoś to wykupi, bo jak wyszedł Sequel i pewnie sequel jest dobry, to będą ludzie szukać w internecie prequela. Więc kupcie przed nimi. Kupcie przed nimi i wtedy będziecie mogli na kolejnym konwencie powiedzieć, że kupiliście przed i jesteście. przed reedycją, że możecie, możecie mówić, że. Co Toybox Czytałem, jak wyszło, znam to, o czym Ty w ogóle tutaj do mnie mówisz. Czytałem, czytałem zanim, zanim stało to się popularne, modne. tak. Albo czytałem przed tym, jak wyszło w Polsce, mimo że nie ma skanów w mycie. Są no, skany cyfrowe. To już, już byłoby hipster, hipster hard, bo to oznaczałoby, że albo czytał po francusku, albo po japońsku. Po tajwańsku albo po tajwańsku. A Ta, dobrze, no to w takim razie kończymy. Na razie. O, cześć, trzymajcie się. Na razie. Paweł, wyłącz nagrywanie.